Ja ja żeby odcinek węglu Cześć ludzie! Cześć wszyscy! Jeśli nie zraziliście się tym wstępem, to na pewno nie zraziliście się całą pozostałą oczywiście. <laughs> Dokładnie. A nie było od jakiegoś czasu odcinków trochę. Uhum. Ostatnio ciężko złapać ludzi. Tak jest. A ostatni odcinek to już była w ogóle tragedia. Zostałem <laughs> zmuszony do nagrania odcinka sam. <laughs> Ale był największym hitem od czasu dziesiątego. I właśnie, musimy częściej robić naprawdę kijowe odcinki, bo wtedy mamy najwięcej kom ludzi komentujących. Właśnie, musimy, nie wiem, wrócić do jakichś bezneciennych mikrofonów albo tych, bo widać, ta, ten nasz profesjonalizm im nie leży. O, ale w, su w sumie to pokazuje jedną rzecz, że chyba im mniej mamy komentarzy, tym, tym bardziej usatysfakcjonowani powinniśmy się czuć, bo to znaczy, że po prostu ludziom się na tyle, na tyle podobało, że nie musieli napisać, jak bardzo kijowy to był odcinek. Albo wszyscy myślą, eee, eh, też racja. Ej, ale ja w ogóle dzisiaj byłem pierwszy raz, na wszedłem na statystyki naszej strony i szczerze mówiąc byłem zdziwiony, bo byłem pewien, że znacznie się obniżyły, a są znacznie większe niż parę tygodni temu, jak patrzyłem. Ja jak patrzyłem, to chyba średnio jest może 40-60 wejść. No, coś na tej zasadzie. No ja patrzyłem z ostatniego Co tygodnia, na nas było około 50-60. No czy ja wiem, to taka średnia Ja pamiętam. Znaczy, że... nie, nie, wiem, nie wiem ile ludzi wchodzi na resztę podcastu Jakieś, dwa, jakieś dwa, trzy tygodnie temu Mieliśmy może z 30 dziennie No, ale witamy w Beskitu Tak, mówi dla Was Igorej <coughs> i Michałej I Michałej, właśnie Tak, e, znowu, nie wiem, wszyscy się uczą A Ochman poszedł odśnieżać psa Także musimy to we dwójkę teraz zrobić No e, Coś chciałem No to jak już tak ugadywaliśmy tak jesteśmy jakby przy podcastach Segway! Tak, bo wiem, że yy, Igor nie chce, żebyśmy wrzucali na innych podcasterów i takie rzeczy, ale jest jedna rzecz, która mnie do dziś doprowadza do szału, którą robią jedni, jedna grupa podcasterów, którzy omawiają produkty Maka, Mianowicie, teraz muszę na chwilę jeszcze czegoś napić. Nie wiedziałem, że na tyle lubisz Maka, żeby słuchać o tym podcastów. Yy, nie słucham, ale wie, <grym> wiem, że... <grym> wie, że jak... Nie słucham, ale ich nienawidzę! Bo wie, wiem, że jak słucham, jak słucham fonu i ktoś mówi, że oni coś zrobili, to chyba dosłownie cytują to, co oni mówili, bo ee, mówi się Apple, nie Apple, do cholery jasnej. No oni za każdym razem, jak podcastofon mówi, że oni e, omawiają jakiś nowy produkt maka, to mówię, że o, przedstawiam najnowszy produkt fir fir firmy Apple. Kto do chuja wymyślił, że mówi się to Apple? Jest tam dwa razy py, więc oznacza, że A jest twarde, więc mówi się Apple. Naprawdę jest taka zasada? Tak myślę, że przecież nie mówisz application, Nie wiem. mówi się application. No, to, to, to nie... W żadnym brytyjskim, a nie amerykańskim film nie słyszałem, że ktoś mówił Give me some apples. Znaczy to logiczne, że jak się osłuchasz angielskiego, to wiesz, że tak się nie mówi, ale w sumie nie wiem, czy, czy rzeczywiście jest taka zasada, czy to jest jedna z tych zasad, które po prostu w szkole ci mówią... Masz to zapamiętać? Nikt ci nie powie dlaczego tak jest. Tak po prostu jest. Tak masz mówić. No nie ale myślę, że oni musieli skończyć, źle usłyszeć. Co najgorsze chyba raz nawet w telewizji słyszałem, że ktoś tak powiedział. I to jeszcze w programie typowo takim zajmującym się e, najnowszą technologią. Apple products. Apple e, pokazał nam najnowszy rower i ten sprawy. <śmiech> Fajny Ludzie. Byłby. Mówi się Apple. Fajny byłby rower od Apple'a. Ja rozumiem. Cały biały. Nawet opony byłyby białe. Nie byłoby opon. Był... Nie byłoby opon. Byłyby... byłyby takie dyski po prostu. Byłyby takie dyski nadmuchane. I ten, i ten. prędkościomierz byłby na USB jeszcze. No. jest wbudowanym iPodem oczywiście. <grym> tak. Ja rozumiem, jeśli ktoś do tej pory nie może powiedzieć delete, tylko delete, bo sam się na tym łapie, ale Apple, nie, jak do tej pory jak to słyszę, to mnie kred zalewał po prostu. Chociaż w sumie słowo ten a, słowo. Właśnie teraz delete? też nie wiem, delete czy delete. Delete, bo. Aha, no ja też, jest... ja, też, ja, też, ja też mówię delete, ale to jest ten. To jest chyba nawet częściej spotykane niż Apple, a przynajmniej, a przynajmniej od, dawniej, od dawniejszego czasu funkcjonuje u nas. Więc. Wieeens... Znaczy, wiem, że od paru lat mówiłem delete, ale sam się nawet zauważyłem, że przecież gramatyka jest zupełnie. Bo delete by było, gdyby było napisane delate no wiadomo, late. No to, to jest, a jest, dwa raz, jest trzy razy E, więc musi być delete po prostu. Nie ma innego... Ojecie, znasz zasady angielskiego. No, w, w, tak wiem, mi imponujesz w tym momencie. Wiem, wiem, jak się wymawia litery. No wiesz, jak jest litera E, to nie mówią E, tylko I. E. Więc musi być delete. A powinien nie mówić E. Czy to jest litera E? No, tak, to, to, to, to, czemu oni nie mówią W, tylko W? czy to nie ma dwóch U. To, to mimo sens, gdyby to było takie w jak Walt Disney, ale nie, to jest, po prostu ma ma y, twarde to już zależy od końcówki, czcionki. Jezu, ja w szkole teraz się uczy, jak nazywa się każda część litery. Gdzie jest ogonek, gdzie jest topka, gdzie U, jest... A to jest gdzie fajne. Gdzie są szeryfy. Ja do tej pory nie mogę nadgonić, jak się to nazywa, ale... A to jest bardzo fajne. Mi właśnie strasznie podoba się sama, sama, sama idea nauki właśnie o, te, o tym wszystkim. Ja przez całe życie dążyłem na zasadzie o, litery gdzieś tam są, to książka, prawda, to nie ma w tym żadnej filozofii, po prostu wstukujesz literki, bum, masz stronę liter. Mm. A że właśnie za tym stoi cała wielka nauka, za tym stoi cała wielka filozofia, jak to trzeba wszystko zbudować, ustawić w ramki, gdzie to ma ogonek, gdzie kreskę. No to tak jakbyś, nie nie zostało się nigdy z czego jest zbudowane oko. A przecież tam jest i, i tęczówka, i, i soczewka, i te wszystkie inne czewki. Ostatnio zacząłem się zastanawiać jak było zbudowane oko, bo, widzia bo widziałem ten zdjęcie tego, jak ktoś miał takie taką poszarpaną tęczówkę hmm. i dopiero wtedy było tak rzeczywiście... Jak poszarpaną? No wiesz, jak tu masz tęczówkę, co nie? Hmm. Bo to czarne w środku to tak naprawdę jest dziura, dookoła jest tęczówka. Hmm. A ktoś miał tą, tą tęczówkę tak jakby rozszarpaną do połowy, że tak mu się farfocle latały. Hmm. I dopiero, dopiero wtedy za, tak rzeczywiście zacząłem pojmować, że to czarne w środku to dziura wiedziałem wcześniej, że to dziura, ale jak normalnie tak patrzysz na oko, to wydaje się jakby tam była czarna kropka, co, co czas mi się wydaje, że dowiedziałeś się do tego wtedy, kiedy zauważyłeś, że naprawdę nie masz soczewek nałożonych na, na oczy nie to, to bolesne doświadczenie bo <słuch> Igor, Igor próbował, myślał, że, ma, że miał soczewki nałożone na oczy i próbował je chyba zdjąć rano, czy tam w nocy no. I tak próbujesz, nie możesz wyjąć, i dopiero po to zauważyj, że nie masz No ale to, było, to była jedna z najbardziej bolesnych rzeczy w moim życiu. Domyślam się. Eee. Tak jakbym grzebał w oczach, to by bolało. No, no i później zacząłem kombinować, że w sumie gdyby nie było tej błonki na oku, to można by ten, tam pakować rzeczy do środka. <śmiech> tak wiesz, przewozisz narkotyki w oku, wchodzisz do ciemnego pomieszczenia, ci się rozszerza renica, pakujesz tam kokainę, wychodzisz na światło, się zamyka, <śmiech> No, no tak to byłoby dzień, dzień dobry panie, panie strażniku nie mam nic ze sobą później pies, pies policyjny podbiega zaczyna ci czekać na oko spadaj się zaczyna ci już coś tam gryźć cię z twoim okiem z zabiera twoją ten y próbuje ci wygryźć powiekę całą siad, tak. siad on zwiewa z twoim gałkowem Izydor zostaw pana podoba mi się to imię nazwy tak swojego pierworodnego mm. Czyż kiedyś tak, że wszedłeś na naszą stronę? Nie zaskrybowałeś się do naszego RSS-a, Facebooka, ani Twittera? Tak, zdarzyło mi się coś takiego. Miałam potem z, na drodze, ale na szczęście... Eee, urodziłaś się? No. Na szczęście możesz nas zasku. Co z wami jest nie tak, że tego nie zrobiliście? Tak, subrybowa! Zaskrybuj się! Jeszcze dzisiaj! Twitter, Facebook, YouTube! Wszystko inne. ITunes. Nasza się. Zrób to wszystko! Zrób to wszystko! wszystko! to wszystko! stronie to na wszystko! naszej to wszystko! wszystko! Tron to wszystko! Tron to wszystko! wszystko! Teraz. teraz. teraz. Zrób to wszystko! Zrób teraz. to wszystko! to wszystko! to wszystko! Bez to wszystko! The best to VLOX.com. VLOX.com. Gor, Słucham. co powiesz na parę filmowych newsów? O, to coś nowego. No dobra, dawaj. Filmowy news! I tu może jakaś muzyka. Nie. E, myślę, że to cię zainteresuje. Uuu. To jest taki, jedno z najświeższych. Lubię rzeczy, które mnie interesują. powiedzieć, że lubisz, że lubisz świeże rzeczy. Nie. <głosy> nie lubisz świeżych. Kocham gnijące rzeczy. Mm. Wiesz, po twoich skarpetach. U mnie na biurku od tygodnia chyba leży przecięte na pół kiwi, którego nie mogę dokończyć. Już jest czerwony. Prawie. Jak sygnalizacja świetna. Jak, jak już jest, jest tak w powiedz zgnia, to jest żółty, a potem czerwony. Ale dobra, e, filmowy news. E, powstaje prequel Potwory i Spółka. Prequel? Prequel. I nazywa się Monsters University. O nie, nie, nienawidzę tych wszystkich, jak robią przeróbki, kiedy wsadzają bohaterów do szkoły. No ale niestety tak będzie. A -a -a. I, bo głównymi bohaterami jest... E, Jezu, jak oni byli? Jest Mike Łazowski, czyli ten, ten zielony, co ma jedno oko? Jest duży. Koleś. I jest z sali i jest niebieski, i rogaty i w ogóle. U, ty pamiętasz ich imiona? Znaczy, nie, ty pewnie czytasz newsa teraz. Nie, nie, ja imion pamiętam, ale połamał się skupić na tym, jeśli dobrze pamiętam, na tym, że oni są w tym całym tym uniwersytecie, czy w gimnazjum, czy w innej tam szkole. Na... Przypuszczam, że college jakiś, bo university. Czy Wszystkie amerykańskie filmy dzieją się w college'u, więc. No. Tam nie ma innych szkół. I oni się poznają, ale na początku są wrogami i dopiero później za zacząć. dopiero później zaczną być przyjaciółmi, i zaczną pracować w jako straszące potwory i w ogóle. No no. Na razie wyszło logo. Które... A czego w ogóle mogą się uczyć potwory w szkole? Straszenie. Lekcja pierwsza. Robi... <śmiech> Technikum dla potworu. Straszenie. <śmiech> Lekcja pierwsza, robicie tak. Buh! ok, Okej, koniec szkoły. A teraz próbujemy metodę Davida Haserhoffa. I tysiące takich metod. Wiesz, jest taka szkoła pełna, pełna, pełna takich ten, bardzo niepewnych siebie introwertycznych potworów, którzy tak. przychodzą, boją się wszystkiego dookoła, później uczą się jak być straszne. I tak najnowsze. Chociaż tacy news, zamknięci w sobie ludzie czasem są straszniejsi od takich pewnych siebie strasznych ludzi. To później się odbija. To jak te małe dziewczynki wszystkie w japońskich horrorach. Tak, wszystkie bały się straszyć. On, on, on, on, one na pewno nie, nie są os socjalnymi osobami. Hmm. Zawsze siedzą gdzieś w kącie na imprezach. Później hmm. tylko wracają do domu, wychodzą z telewizorów i straszą. W każdym razie w najświeższym newsie a propos tego filmu jest, że będzie przesunięta premiera, bo najpierw miała być 22 listopada przyszłego roku. Yes. a wyjdzie 21 czerwca 2013 czyli możliwe, że w ogóle tego nie zobaczymy o nie, to będzie 2000 pechowy rok tak, 2000 pechowy jakby 2012 nie był już wystarczająco pechowy czemu? Wiesz, to jest no, fajna cyfra apokalipsa a i racja ciągle zapominamy, nie, że nie no. czeka nas koniec o Jezu, właśnie ja nie pamiętam, czy Tobie kiedyś mówiłem, ale a propos tej całej apokalipsy gdzieś w internecie krąży strona internetowa, która odlicza czas. Nie, nie, nie, która dokładnie opisuje, gdzie autor tej strony jest totalnie przeświadczony, że ta apokalipsa będzie prawdziwa i poświęcił całą stronę na to, jak się, przygotowa jak się przygotować na koniec świata. Opisuje, że koniec będzie tam że. Bodajże... Polegał na gigantycznej fali, która zakryje praktycznie wszystkie kontynenty, hmm. więc e, z tego powodu już w tym momencie powinniśmy zacząć gromadzić, e, gromadzić zapasy żywności i różne nasiona i tak dalej, żeby później odbudować cały świat oczywiście. Powinniśmy zrobić zapasy żółwów morskich, żebyśmy mieli na czym pływać. Nie no, żółwi morskich będzie pełno, bo wszędzie będzie morze. No, to właśnie to dla każdego. Powinniśmy robić zapasy takich zwierząt lądowych, że jak Arka Noego, że wiesz, później dwie żyrafy tak podpada. No na co komu rykatki? No ale żyrafy. Chciałbyś mieć dwie żyrafy chyba w nowym świecie, prawda? No, dwa nosorożce, dwa koty. Tej samej płci. Przepraszam, <suszy> może. <śle> <robamy>. Tak. <śle> Bierz, weźmy, zbierzmy wszystkie owady płci męskiej. Że, żeby, nie żeby później wszystkie ze sobą walczyły. Tak, i będzie damo temu w tramie dwa. Nie, żeby powiedzieć, że staraliśmy się, ale to ich wina, że nie przeżyły, bo przecież wszyscy nienawidzą owadów. No, bo wiesz, szczególnie jest, komarów. Bo jest, ta, jest taka kwestia moralna, że nie można, zo nie można zostawić żywego stworzenia na pastwę losu. Ale... Będzie, że się staraliśmy, bo zebraliśmy wszystkie owady, ale to już ich była wina, że umarły. Nie, powiem po prostu... Skąd ja mam widzieć, czy to miało fujarę, czy nie. Tak, wiesz, łapiesz muchę za skrzydełka. Dzz, dzz, gdzie ty tu masz? Co to jest, noga? To jest oko? Ssawka? Leć, Źrenico? Uwadów nic nie wiadomo, gdzie jest. Tak. No, ale koleś dalej opisuje na tej stronie właśnie, żeby ten, żeby tam zbierać zapasy, żeby właśnie przeprowadzać się na jakieś w okolice tam najwyższych gór i w ogóle. A to słyszałem. I najbardziej podobał mi się jeden tekst z całej książki, jeden segment, w którym opisywał, żeby starać się zdobyć coś takiego, co się nazywa niezatapialna łódź. Nie wiem, na czym to polega, może to są jakieś łódki, które są po prostu bardzo zamknięte, jakieś małe łódki, które które są zamknięte i jakie na chwilę zaleje woda, to i tak wypłyną na górę, czy coś na tej zasadzie. Ale strasznie mi się w tym podobało, jak koleś, jak koleś napisał nawet jeśli was nie stać na taką łódź, w takich, wy, w takich wypadkach można nawet ją ukraść. Koleś hmm. poświęcił... Będziemy usprawiedliwieni. Tak. nam no, wiesz, zatrzymujecie policja, ale... Ja się przygotowuję na koniec świata. Ale ten pan powiedział, że mogę. Właśnie. Tak, tak stoisz z wydrukowaną stroną, jak takie o naburmuszone dziecko i tak pokazujesz. Ten pan powiedział, że mogę. Ej. Ej. Fonzi. Wracając do filmowych newsów. <grych> To może Sara będzie zainteresowana, bo. Ja się... tak, będę zainteresowana. To ja. Sara, przeszedłem przyszedłem teraz. Przyszedłem. Bo ona się masturbuje przy każdym filmie Tima Bartona. Znaczy, nie wiem, czy to jest news, bo przypadkiem się dowiedziałam w ogóle o tym. Ale Tim Barton planuje nakręcić e, historię dzwonika z Notre Dame. Bez Johnnego Deppa. O nie! Katastrofa. Jak on... on potrafi w ogóle robić takie filmy? bez żadnego Deppa. No widać, jak to się odbyło na dużej rybie. Nikt o tym nie mówi nawet dzisiaj. No. Ale... Co to będzie mroczny film. Cholera wie, ale wiem tylko, że... Czy to będzie musical, tak jak Disney Disneyowski? Chyba nie. A. Nie, bo wiesz, kim jest aktor Josh Brolin? Nie. Pamiętasz film, to nie jest kraj dla starych ludzi? Główny Głównego bohatera, który uciekał przed tym. Czyli który to był główny... A, ten, który umarł, tak właściwie nie wiadomo dlaczego. No, spoiler. <głosy> <głosy> tak, to on, i on będzie, on zagra główną rolę. To jest dla mnie ciekawy wybór. Ale co mnie ja w ogóle ciekawi, czy jeśli rzeczywiście ten film powstanie, to czy pójdzie rzeczywiście w kierunku właśnie tego, co wcześniej zrobił Disney w wersji animowanej, czy będzie bliżej książki? Bo cała historia na pozostaje książki Katedra Marii Panny w Paryżu. I ona jest podobno prawie, że znaczy jest zupełnie inna od tego, co zrobił Disney. No to w sumie tak samo jak Alicja w Krainie Czarów. No i ten, bo czyli po pierwsze głównym bohaterem nie jest dzwonnik, tylko ten cały sędzia Frollo, który w, w książce w ogóle nie jest sędzią, tylko chyba klechą po prostu, tylko zrobili tak Disney, żeby nie było jakichś kontrowersji, że mhm. ksiądz robi to i tamto. E tak, to jest głównie właśnie historia miłosna o tym, jak ten cały sędzia Frollo zakochuje się w Esmeraldzie, czego w filmie nie jakiś epizod dosłownie. Ale jedną piosenkę całą. Tą najfajniejszą w całym filmie. Najlepsza na część tego filmu, tak. I no całość kończy się tragicznie dla wszystkich. Wszyscy umierają? Mm. Nawet dzwonnik? Mm. I Frollo? Na Wikipedii jest nawet ostatni cytat przytoczony z I, ten, i, i, ten, I ten fajny rycerz z brodą? Nie wiem. A czy, umie, a czy umiera ten błazen? który miał zerową rolę w filmie i nie nie wie, czy w książce w ogóle istniał. E, istnieje w książce. Czyli Księga dziesiąta? Tak, ginie też. Tak! Wszyscy chyba giną. Jezu! No, byłem po, na wikipedii. A może to było po prostu czasy jak ten, jak tam panowała zaraza. Moż, możliwe. Po prostu całe miasto umarło. E, ostatni cytat na Wikipedii, to jest ostatni ostatni cytat tej książki. A gdy próbowali go odłączyć, rozsypał się w proch bo jest moment, kiedy e, Quasimodo, ten Garbus, wchodzi do grobu cyganki, która zginęła, nie pamiętam z jakiego powodu i tam potem zostaje z nią na, na całe życie w tym grobie i podobno ludzie potem odkrywają grób i widzą, że on jest wtulony w tą całą es Esmeraldę, cygankę i jak go ciągam, to właśnie rozsypuje się w proch. Że to jest nieba jakaś w ogóle historia miłosna i takie różne okay. rzeczy. To nie, to nie jest... E, opowieść z happy endem w każdym razie. Ej, no w sumie, w sumie ten Dis Disneyowski, Disneyowski dzwonnik z Notre Dame też nie był z happy endem. Zauważyłeś, jak, jak dla kogo? Zauważyłeś, że, ta, że nawet Disney propaguje coś takiego, że jeśli nie jesteś piękny, to nie będziesz szczęśliwy na koniec? Bo cała historia była o tym, że... Myślę, że nie, nie był to morał całego filmu. No podejrzewam, że to nie był morał zamierzony przez Disney, ale tak to pokazuje, bo ten przez całą historię głównym bohaterem jest dzwonnik z Notre Dame. Mm. Zawsze pod koniec disneyowskiego filmu... Uwaga, spoiler. Zawsze pod koniec disneyowskiego filmu to główny bohater zdobywa dziewczynę i są szczęśliwi na koniec. No zazwyczaj. Tak? Ale dzwonnik z Notre Dame był pierwszym brzydkim bohaterem. I on jako jedyny musiał być usatysfakcjonowany czymś takim, że dziewczynę zdobył kto inny, a on udawał szczęśliwego jej szczęściem. E jeśli mogę tak usprawiedliwić to, to myślę, że tu prędzej chodzi w całym, Tak, w zakończeniu chodziło głównie o to, żeby mode był zaakceptowany przez całe społeczeństwo i nie był dla nich bestią po prostu. I tak zrobili to zakończenie, a widocznie ten cały. Jak się nazywał ten rycerz? Eee, nie, eee, pamiętam. Wi, wi? Nie. nie, nie, nie. Iktor to była chyba koza jakaś. Iktor. Wiktor. Iktor to był. Iktor był z gumisi. Właśnie, jak się nazywał ten kolej? Dobra, nieważne. No ale on musiał czymś zasłużyć, że rzeczywiście zdobył serce Esmeraldy. No właśnie, ale cały film był o tym, że, że to właśnie, że to Quasimodo kochał Esmeralda, a ona mu w połowie filmu zrobiło, zrobiła jedno wielkie Zostańmy Przyjaciółmi. Ale wiesz, co? Chyba on był bardzo zawiedziony. Z chyba powodu. Ca cały film się nie opierał na tym, że on był nie zakochany. Ale to było cały. Je jemu głównie zależało na tym, żeby on wyszedł do ludzi. No wiem, I ale. To się stało. Ale wiesz, nieka to zazwyczaj tak jest w filmach Disney znaczy, że tak, że film si punkt. Film się nie opiera na tym, że ktoś tam ko kocha kogoś, mhm. ale jednak na koniec zawsze zdobywa tą dziewczynę. No, no tu rzeczywiście jest różnica. A modo tak. był paskunny, więc. Tak, więc nie, nie ma mowy. W ogóle tak myślę, że oni wzięli tego, Josh'a Brulina jako głównego aktora, bo spodobał im się w Johna Hex. Co to? Wiesz, co to jest Johna Hex? Nie wiem. Przecież miałeś komiks na tym siebie chyba. Johna Hex? Czekaj, ja ci pokażę. Ten, to jest ten cowboy, co miał zdeformowaną twarz. Ach, ten! Dobra, dobra, dobra. dobra. No i dlatego go wzięli. W życiu tego nie czytałem. Ja mi się wydawało, że miałeś nie. u siebie fragmenty. Czy może, czy może ja ci pokazywam, co to jest? Ty mi pokazywałeś. No nic. I ostatni filmowy news. E, najbardziej ukochany reżyser Ameryki. M. Night Shyamalan kręci nowy film. M. Night Shyamalan i Mama. Shyamalan Z Willem Smithem i jego synem. Też science fiction i podobne. Będzie muzyczny. I będzie grać też jego córka. Tak, będzie to komedia hip-hopowa. With my hair! Znasz to? <głos> Niestety. To nie jest aż taka zła piosenka w porównaniu do Friday. Ej, no ale. Jak właśnie, jak już jesteśmy przy tych piosenkach, jak to działa? Mogę, mogę tylko przeczytać ten no cały bus, żeby nie było, że znowu robimy dygresję wielką. Will Smith wystąpi razem ze swoim synem Jadenem, znanego z filmu Karate Kid, w nowym filmie M. Naita Ma to być produkcja fantastyczno-naukowa. Film, który, którego tytuł brzmi 1000 A.E. Powstaje w wytwórni Columbia Pictures. Shyamalan i Smith zajmą się produkcją wspólnie z Jamesem Lasiterem, Jado Pinkett Smith, czyli jego żoną, i Kenem Stowicem. Scenariusz mu napisali Shyamalan i Gary Wita. To w ogóle to jest zupełnie coś innego, bo zwykle Shyamalan sam pisze swoje filmy. Więc może to być jakiś ratunek. Akcja filmu rozgrywa się w przyszłości odlegle o tysiąc lat. Ziemia jest opuszczona i niekiedy straszna. Pewnego dnia rozbija się straszna. Chyba tak. Nie, pewnego dnia rozbija się na niej statek, w którym podróżują chłop, chłopiec i jego ojciec. Od chłopca będzie zależało, czy uda mu się ocalić siebie i ojca. Czy to jest kurde sekol, do jestem legendą? Może. Znowu Will Smith będzie sam łaził po planecie? Tylko kocie. Nie wiem, ale... Zupełnie, zupełnie, zupełnie mnie ten opis nie rozbawił, nie zainteresował, ani nic takiego. Ten film nie brzmi jak nic. Nie, nie brzmi jak nic? Nie brzmi jak cokolwiek no znaczy wiesz, Will Smith przyciągnie ludzi do King, bo obecnie jest chyba jedną z najlepiej opłaconych gwiazd w Hollywood w ogóle po pierwsze, rozbija się statek kosmiczny, statek wodny, statek co to jest? Nie wiem, zamknąłem newsa no ale pewnie ten, no, Will Smith i tego, jego synu wylecieli z planety czarnych i z planety białych wylądowali na planecie białych, która nazywa się Ameryka no ale właśnie jak już zaczęliśmy o tych, o ty, o tych piosenkach i tak dalej mhm. Jak to, się to dzieje, mów, ja jak to się dzieje, że z roku, z roku na rok e, te dziecięce gwiazdy robią się coraz młodsze. To zaczęło się... Boda... Coraz młodsze? No, no, zaczęło się bodajże... Aha, rozumiem, Zaczę... Myślałem, że one przychodzą i kariery karierę coraz młodsze. Nie, nie, nie, nie. Zaczęło się bodajże od tej, od tej całej Miley Cyrus chyba, co nie? Mhm. Która tam bodajże miała wtedy z 16 lat. Później był Bieber, który był chyba jeszcze młodszy od niej. Chyba miał 13. No, no właśnie. Póź, później była ta... Teraz jest ta Rebecca Black, która... Ile tam ma? Ja nie Te, wiem. Też chyba też 13. Później jest córka Willa Smitha, która ma chyba z 9 lat, która też już ma swoje... Ona chyba była wcześniej. Która też już ma swoje... No, ale to w tym samym roku, bo to hmm. jest parę miesięcy różnicy. I ona ma chyba z 9 lat. Ona ma chyba z 9 lat, która dostała trochę kasy i nagrała własną piosenkę. Niedługo... niedługo ale ją ludzie lubią. Niedługo będą niemowlaki Nagrywać własne płyty I to będzie najbardziej marketingowane Niedługo będzie DJ płód DJ niemowlak Znaczy jego wszystkie płyty Będą brzmieć tak Tylko włożone w autotyuna. To to, jeśli będzie Bit To dobre by było Wiesz, żeby nosił taką złotą pieluchę Tutaj taki blink bling pielucha z szczepioną taką agrafką ze złota. w piaskówkach mamy takie stereotypowe bachory, powiedzmy dwa ząbki na przejdzie, to one będą miały blink blink też. Takie, takie złote dwa zęby z przodu, jeszcze taki okularki jak Kanye West, te paski Smoczek zrobiony z diamentu Albo wiesz, po prostu ma taki wielki oszlifowany diament i go tak I Tak wiesz, leż, leży w kołysce a, a bujają go z dwóch stron takie, takie laski w bikini. O teraz Pawdeni przedstawia zarodek MC. <laughs> <laughs> <laughs> zarodek MC. Później te. wiesz po prostu te e, będą następne płyty nagrywane. Z, jak się jak się nazywa to kiedy się robi prześwietlenie z dziecko w żołądku. E... Dzieci nie są w żołądkach. <laughs> E, jak to się nazywa? No. Jezus. Nie no wiedziałem. W, w każdym razie, w o tym, mówili. W każdym razie, na, najbliższe, najbliższe, najpopularniejsze teledyski będą całe nagrane jako sonograf przednarodzeniowy. W koreperze zapomniałem jak to się nazywa. Ale jest to Dobra, brak. nieważne. Um, a propos wow. dziwnych rzeczy, jak kariera dzieci. Kariera Przechodzimy dzieci. Przechodzimy do billboardowych newsów. Tak, tak wiesz, będą, będą dzieci w, sześcioletnie w przedszkolu, które będą się zamartwiać, że, już, że jeszcze nic w życiu nie osiągnęły, że już są za stare, żeby cokolwiek zacząć. Iż będzie fala samobójstw, wiesz, jako pięciu lat. Tak. Wiesz, jak zawsze w przedszkolu jest, jest rysowanie albo rozmawianie o tym, kim chcesz zostać w przyszłości, to będzie kim żałujesz, że nie zostałeś do tej pory. Dzieci zaczną masowo wchodzić do pralek. Będą takie... Przechodzimy do billboardowych newsów. Kolejny taki segment. Bo zauważyłem, że często mówię, że sobie zauważam na billboardzie, bo nie wiem jak wy, ale ja często widzę billboardy na ulicy. To wygapicie, ja wygapicie się w chodnik, kiedy idziecie. Nie to co ja. Ja patrzę do góry. Może <grych> no, też będę miał coś a propos billboardu. Super. Intrygowała ehm, mnie reklama pewnej książki, która ma tytuł... Książka reklamowana na billboardzie? Aha. Co się stało z tym światem? No... Co się, co, Księga wszystkich dusz. Co się stało z reklamowa reklamowaniem, reklamowaniem na billboardach produktów na potencję? No, mów dalej. się <laughs> e, przede wszystkim hasło reklamowe, czyli w sposób, jak była reklamowana dana książka. A czyli, wiem, o czym mówisz. Czyli, czyli, czyli, czyli, czyli. Widziałem ten billboard. Księga wszystkich dusz. Jest tak, mam hasło: Po Dawinci. da Vinci, Harry Potterze, Zmierzchu, Cieniu Wiatru nadchodzi najnowszy bestseller. Moje pytanie brzmi... Co to do chuja jest cień wiatru? E, czekaj, mam tą książkę w pokoju. Nawet zacząłem ją czytać. <głos> Mogę ci pokazać. Poczekaj. Naprawdę ją <głos> masz? Naprawdę. O kurde. Ale za mnie debil. To, to, to, to zanim Igor przyniesie, ja sobie łyknę piwka, które dzisiaj jest akurat dobre. Łow, jaka cegła. A bardzo, bardzo przyjemna książka. Tyle z, o niej powiem. Z grubości zmierzchu. Czy ja wiem? Znaczy nie, no. Nie wiem, jaki gruby jest zmierzch. I to fajne. I ty, ty, ty ci druczyk. Książka o książkach. Bo, bo dlaczego to mi przykuło uwagę? No bo kiedy czytamy takie tytuły, jak Koda da Vinci, Harry Potter, zmierzch. Jezu, ten kot jest niewyżyty. Co ten kot chce? Chce wyjść. KOT! Wystraszyłeś go. No. Dobra, chyba go tego chciałem. Chciałeś. Ehm, bo kiedy widzimy takie tytuły, jak kot da Vinci, Harry Potter, zmierzch. No to jednak jest sukces, zarówno powiedzmy ten cały bestsellerowy, jak i komercyjny. Pobójki no taki bo... Po prostu sellerowy Tak, to sukces sellerowy Zing! Zing! E, bo myślę, że kiedy zapytał kogokolwiek na ulicy, wymienił te trzy tytuły, to myślę, że chociaż jeden tytuł będą znali. Nawet jeśli nigdy nie widzieli nad okładki książki na oczy, nie? A cień wiatru, no... Może to jest, może wiesz, jak reklamują książkę, to reklamują to dla ludzi, którzy normalnie czytają książki, a może w jakichś kręgach Czytające książki, to jest popularna książka. To bym nie miał nic przeciwko, gdyby, gdyby podali zupełnie inne tytuły. Na przykład, nie wiem, Włona Polsko-Ruska, Zahir i coś do tylu, bo, bo... Znaczy wiem, o co Ci chodzi. Bo, bo... kiedy wymieniają takie tytuły, jak właśnie Harry Potter, to myślę, że reklamowana jest też adresowana do czytelników takich książek właśnie. Ale znaczy, kuzys u cień wiatru, co to do chuja? Jest? Rozum, rozumiem, o co ci chodzi, bo kiedy reklamują Harry'ego Pottera, Zmierz i Koda Da Vinci, to reklamują tak jakby całą markę. No. Bo już Harry Potter, Zmierz i tak dalej, to, to już wyrosło dużo, dużo bardziej niż książka. To mm. jest książka. I powstały i powstały film. No właśnie, książka, film, cały, cały, ten, cały ten merchandise wokół tego wszystkiego. A cień wiatru to po prostu książka. No, która akurat miała szczęście i dobrze się sprzedała z jakiegoś powodu. No. Z powodu brązowo różowawy okładki. To jest taka pseudosepia. Pseudosepia, właśnie. A Nie, nie ma, nie ma z tyłu napisanych opinii różnych znanych gazet. Jak już byliśmy przy billboardach, ostatnio stwierdziłem, że billboardy mają na celu tylko i wyłącznie mnie zamordować. KUP TO! Nie, praktycznie, praktycznie każdy <śmiech> billboard polega tylko na tym, żebym na ulicy, zamiast zwracać uwagę na to, na co powinienem zwracać uwagę na ulicy, to się gapił na billboard. Na przykład jakiś czas temu... <śmiech> widziałem billboard, gdzie miałeś, to był bodajże billboard Giedronki i były dwa takie same koszyki zakupów i było napisane znajdź różnicę. I Aha, teraz to była to taka to była taka reklama teaser jakby, że nie wiadomo co tego, czego to jest reklama. Dokładnie i wiesz jedziesz ulicą i co? Patrzysz na drogę, hej, gdzie tam są dwie różnice i patrzysz cały czas na ten billboard. Dokładnie. A wiesz, niedawno przechodziłem na przejściu dla pieszych mhm. obok naszego Tesco i na ten. O, był Billboard Lewisa i były tam trzy ładne, były, były tam trzy śliczne dziewczyny i tak się na nie zagapiłem, a tu nagle samochód nie, nie, nie. Na, zaczął na mnie trąbić i się mi głupio zrobiło, bo wiesz, tak trąbi na mnie i widać, że jest zły, a ja się tak zawstydziłem. Gdzie się no, gapisz? Tam. To, A później, on, okay. później on się też tam gapił okay. tak. I, i, i sta, stanął na zielonym świetle Billboardy są tylko i wyłącznie po to, żeby człowieka zamordować hmm. Żeby nie patrzył na ulicy na to, na co powinien patrzeć I tak już na ulicy jest za dużo wszystkiego Tam są te wszystkie znaki, światła Ja w ogóle dlatego jeszcze nie zabrałem się za robienie prawa Bo mnie przytłacza sama ilość informacji Nadbiegająca na, na ciebie w momencie, kiedy Za stonak godzinę Gdzieś tam Nie skręcaj w lewo Pomocna w Biedronce. A, a nasza premiera Robina Puda. Nie skręcaj w prawo. O, nowe dżinsy. I tak, Jednokierunkowa. I tak uwaga. I tak, czerwone światło. I tak wszystko w, je, w jednym, za, za jednym razem. No i wiesz, jedziesz i tylko tak. przelaciuje obok ciebie. Jak w teledysku, nie wiem, y, Prodigy, czy coś w tym stylu. I żeby tego było mało, to są te ruchome billboardy. Takie billboardy wideo. O, no właśnie. Tak no, ale to. na grubalce. No ale to akurat tylko w centrum miasta takie rzeczy się znajdzie. Więc... Ale i takie widać. No ale wtedy i tak jedziesz z prędkością pół na godzinę. Jak dobrze, że na razie reklamują takie głupie rzeczy typu, nie wiem, najnowszy hotel, czy jest tym, bo gdyby to była reklama bielizny, to było tyle wypadków. Tam są reklamy bielizny. Ja nie widziałem. Widziałem raz jedną. Była tam ładna dziewczyna. Ale może takich animowanych, czy takie co się przesuwało w górę i nie, w dół? Nie, nie, nie, nie, nie, nie, tych animowanych. To ja nie widziałem. Znaczy, wiesz, to tam sama dziewczyna się nie, animo nie animowała, tylko tam były napisy, ale które się przesuwały. Ale nie a ona była właściwie... Ja właśnie mówię tak, o tej drugiej części. Była tylko takim zdjęciem, które się przesuwało trochę w momencie, kiedy logo sklepu się przesuwało w drugą stronę. No, a gdyby jeszcze ona się ruszała i powiedzmy, tak zmysłowo zakładała te swoje, a się zdejmowała jeansy, to by było tyle wypadków. KOT CICHO! Boże, ten kot jest najbardziej natrętnym słuchaczem, jakiego mieliśmy. Ale patrz, to jest pierwszy raz, kiedy się cię przestał bać. Tak zawsze jak Michał przychodził do mnie, to mój kot spędzał całą resztę dnia w łazience przerażony. Hmm to a propos kotów i to będzie nasz, nasz teaser zaczniemy drugi odcinek od chyba najsłodszej rzeczy jaką w życiu widziałem że, kiedykolwiek, że kiedy to zobaczyłem, pomyślałem, jebać koty jebać wiórki, jebać małe foki, to jest najsłodsza rzecz jaką w życiu widziałem <grym>, okay. ale co to jest? Zobaczymy ja w następnym odcinku. No to na razie ludzie, no, trzymajcie się, jest ładnie na dworze, więc wyjdźcie i wiecie, tarzajcie się w trawie. Zabierzcie rolki, łyżby i, <śmiech> i na chodnik. Sanki. Tak. Na razie. Na Корда или дебил?